Hmm. Nie ma to jak. Tłusty czwartek. Mm -hmm. Przypyszne. Kto tam? Listonosz. O kurwa. Ostatnia moja rozmowa z teściami, a do tego artykuły w gazetach, zaczynają budzić we mnie lęk przed listonoszem. Dlaczego właśnie przed nim? Otóż to właśnie on, przynosząc mi jakąś bardzo ważną przesyłkę, może rzucić kątem oka na mieszkanie, w którym to przyznaję, stoi telewizor. Jeśli dostrzeżę go, zawsze może zapytać e, A pan tutaj płaci abonament na media zwane publicznymi? No i w tym momencie moja odpowiedź brzmi i na obecną chwilę brzmieć będzie Nie, nie płacę i ani śni mi się płacić abonament. W zeszłym tygodniu pojawił się podcastofon, w którym zostałem wywołany do tablicy. Pojawiłem się tam jako osoba związana z mediami, a swoją drogą Maćku... Chylę czoła za poprawne wymówienie mojego nazwiska, nawet jeśli było to po jednym lub dwóch głębszych. Niby więc powinienem stać murem za projektami związanymi z wymuszeniem na obywatelach płacenia abonamentu. Tylko, że ja jestem wręcz przeciwny, szczególnie ze względu na formę, w jakiej jest zarządzane to radio i telewizja. Teoretycznie dyskusja pomiędzy takimi przeciwnikami jak ja, a pomysłodawcami tego swoistego haraczu jest jak gra w ping-ponga. Ja twierdzić będę, że radio i telewizja nie ma mi nic ciekawego do zaoferowania. Oni będą odpowiadać, że to dlatego, że nie mają pieniędzy na te ciekawe oferty. Każdy w sumie może powiedzieć, że kiedy zaczniemy płacić, to ta telewizja będzie ciekawa. Ale... Jak ma być ciekawa dla wszystkich, to będzie telewizją dla nikogo. Tak jak w obecnej formie, więc ponownie dziękuję. Zresztą pracując w Warszawie w jednej z prywatnej telewizji miałem okazję poznać byłych i obecnych pracowników telewizji polskiej I jeśli wierzyć w ich opowieści o zarządzaniu finansami... To aż włos się na plecach jeży, ale jak mówi jedno z powiedzonek, że w plotce jest ziarnko prawdy, to w tym temacie włos jeży się tylko na głowie. Pracując w radio publicznym miałem okazję odczuć te nieprzyjemne pobudzanie moich cebulek włosowych, słysząc o i widząc pewne sytuacje. Nadal nie wiem dlaczego miałbym płacić ten abonament, w końcu kupiłem już sobie telewizor. W cenie był też podatek VAT. Odbiornik nie był modelem subsydiowanym, jak na przykład u operatorów sieci komórkowych telefony, gdzie kupując yy, takież to urządzenie za złotówkę zobowiązuje się płacić abonament operatorowi. W sumie tak samo powinno też to dotyczyć telewizji. Oczywiście takie sobie modele telewizora czy radia mogłyby być sprzedawane za obniżoną cenę do rynkowej, a im lepsze modele z Full HD, HD Ready, 40-calowe czy 50-calowe byłyby oczywiście droższe i byłyby obarczone jakimś droższym abonamentem. To jest moim zdaniem jakiś pomysł na wyciągnięcie pieniędzy od nas, widzów. Zresztą porównuję tak zwanego publicznego nadawcę radia czy telewizji do operatorów, bo dlaczego za sam fakt bycia przeszywanym ich sygnałem radiowym mam płacić jakieś opłaty? Przecież przeszywani jesteśmy sygnałami od routerów Wi-Fi, sygnałem telefonii komórkowej, sygnałem satelitarnym i innymi sygnałami radiowymi. I jeśli chcę mieć do któregoś z tych dobrodziejstw techniki dostęp, to... Uwaga, wykupuję u nich taką usługę i nikt mnie do tego nie zmusza. Mam więc telewizor, mam i radio w domu, jak i internet, który rozsyłam sobie po mieszkaniu przez Wi-Fi. Tyle, że internet wykupiłem u jednego z dostawców, usługi telewizyjne u jeszcze innego z operatorów satelitarnych i właściwie cieszę się tą ofertą telewizyjną, w której to są programy telewizji polskiej, ale podobnie jak kanały sportowe, w moim przypadku mogłyby one dla mnie nie istnieć i musicie wierzyć mi na słowo, omijam je jak woda ogień. W odbiorniku gra natomiast ta stacja coś się reklamuje hmm, RFFFM tylko złote przeboje, czy jakoś tak i znów w tym przypadku nie mam na pocuchu radia publicznego, uwierzcie mi na słowo lub nie, ale naprawdę nie oglądam i nie słucham e, stacji publicznych. Nie przypominam sobie też Jakoby y, polskie media publiczne były twórcami i posiadały patent na odbiorniki radiowo-telewizyjne. Skoro takiego patentu nie mają i nie jest to ich wymysł, to jest to dla mnie kolejny argument do niepłacenia za i tak już opłacony w sklepie sprzęt. Osobiście uważam, że media publiczne powinny przejść gruntowną restrukturyzację, dzięki której mogłyby się pozbyć tych wszystkich, w cudzysłowie, fachowców. Tym bardziej, że wiele produkcji telewizyjnych jest zlecanych firmom zewnętrznym i to przez działy obsadzone nadmierną ilością pracowników. Właściwie... Po cholerę opłacać kilkadziesiąt osób, które mają na celu jedno. Zlećcie tam komuś robotę innemu. Z jednej strony jestem w stanie zrozumieć opłacanie gwiazd telewizyjnych, choć bez przesady nie za takie kwoty. W dobie konkurencji w jakiś sposób trzeba niby utrzymać się na fali, ale czy właśnie być konkurencyjnym do stacji komercyjnych jest celem stacji publicznej? Wyobraźmy sobie więc taką telewizję polską bez reklam, M jak miłość, barw szczęścia i innych kiepskich seriali rodem z Brazylii. A zamiast tego programy edukacyjne, gadające głowy, opera, teatr, no i filmy w okolicach 20, które zmuszają widza do refleksji. Nieźle, co? Ale ile widzów ucieknie? Obawiam się, że zdecydowana większość, która o operze wie tylko tyle, że jest taka jedna leśna. Wtedy... Taki widz, podobnie jak ja teraz powie, nie będę za to płacić. No i znów koło się zamyka. Radio to troszkę inny temat, bo stacje radiowe starają się bardziej utrzymać poziom swojej misji, ale coraz to częściej przesuwają te misje na późniejsze godziny, a tak zwany prime time jest konkurencyjny do komercyjnych stacji. Reasumując więc, gdzieś tam po cichu liczę na taki dzień, w którym zarządy stacji publicznych zostaną obsadzone nie przez ludzi polityków, a przez ludzi związanych z kulturą, podparci dobrymi młodymi menadżerami, dzięki czemu będzie możliwa gruntowna restrukturyzacja tej firmy, a zarazem podniesienie poziomu nadawanego programu. Może wtedy dzięki takiemu układowi powiem tak dla abonamentu.